Rozdział 13. Terror GMO i Monsanto To szatański program depopulacji ludzkości. Po osiągnięciu tego celu za dwa pokolenia cywilizacja ma powrócić do czasu głębokiego średniowiecza, a widzialnym tego sprawdzianem będzie takie pokrycie obszarów lasami i krzakami, że na przykład w warunkach polskich wiewiórka może pokonać trasą Stadr do Bałtyku, nie dotykając ani razu ziemi a w Stanach Zjednoczonych, będzie mogła pokonać trasę od Atlantyku do Pacyfiku, także nie dotykając Ziemi. Program ludobójczej depopulacji ludzkości jest rozpisany na wiele kierunków i dziedzin, w których żydohazarska dzicz dorwała się do władzy i sieje powolną śmierć w ramach talmudycznego programu degradacji cywilizacji. Ważnym frontem tej cichej wojny jest preparowana chorobotwórcza żywność w ramach programu GMO, i firmy Monsanto. GMO to genetycznie modyfikowane organizmy. Monsanto to globalny koncert eliminujący naturalne rośliny, zwłaszcza zboża, stanowiące podstawę wyżywienia ludzkości. Ta zbrodnicza manipulacja dotyczy niszczenia naturalnego systemu DNA człowieka i roślin. Gen to odcinek decydujący o rozwoju jakiejś określonej cechy organizmu. Genetycznie zmodyfikowane organizmy to organizmy inne niż ludzkie, w nawiasie mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta, których geny zostały laboratoryjnie zmienione w sposób, który nie zachodzi w warunkach naturalnych. W rezultacie powstają organizmy transgeniczne, czyli genetycznie zmienione, zmanipulowane poprzez wstawianie genów pochodzących z innych organizmów. Wbudowano w nie fragmenty obcego DNA, są już pomidory z genami ryby, ziemniaki z genami meduzy, karpie i ryż z ludzkimi genami, sałata z genami szczura, kukurydza i soja z genami bakterii, świnie z krowią skórą itd. Przyłapani na tym procederze mordercy w białych kitlach oraz masowi dystrybutorzy tych przestępczych produktów zapewniają, że czynią to dla naszego dobra. Jakość ryb jest lepsza zwłaszcza spotworkowane łososie. Kukurydza czy soja dają większe plony. Krowy 20 tysięcy litrów mleka rocznie. Pomidory zdolne przetrwać wiele tygodni. To tak zwane sukcesy w perspektywie przeludnienia i nadciągającego głodu. Obce geny wprowadza się do komórek zarodowych za pomocą agresywnych wirusów, których atakowana komórka nie jest w stanie odrzucić. Mogą być także mechanicznie wstrzeliwane do owocu, rośliny żarnistej i tym podobne. Skutki są nieprzewidywalne losowe. Tylko kilka procent komórek atakowanego organizmu ulega modyfikacji. Należy więc takie komórki oddzielić od niezmodyfikowanej reszty. Aby tego dokonać, zamiast jednego genu wprowadza się co najmniej dwa. Ten dodatkowy gen uodparnia manipulowany organizm na antybiotyki. Następnie wszystkie organizmy zmodyfikowane i jeszcze nie poddaje się działaniu silnych antybiotyków. Przetrwają tylko zmienione, wyposażone w geny odporności na antybiotyki. Genialne? Jak wszystko, co szatańskie. Nigdy się nie dowiemy, ilu z tych naukowych zboczeńców otrzymało Nagrody Nobla. Wiedzą o tym tylko oni, i szwedzki Sanhedrin. Nowe zboczone, w cudzysłowie zboczone, organizmy są już zdolne do rozmnażania i przekazywania swych cech następnym pokoleniom. W odniesieniu do GMO i globalnego koncernu Monsanto celem jest uzależnienie rolnictwa od masowego kupowania takich mutantów. Jak uzależnić rolnictwo od dostaw ich nasion i środków ochrony roślin? Odpowiedź? Dostarczane nasiona na zasiew plonują, ale nasiona z tego plonu już się nie rozmnażają. Międzynarodowy gang o nazwie Monsanto stara się uodpornić rośliny modyfikowane na szkodniki. Ma to ułatwić uprawę zasiewów i chronić glebę przed środkami ochrony. Osiągają to poprzez wprowadzanie genu powodującego, że roślina produkuje toksyny zabijające jej naturalne szkodniki. Nie trzeba więc stosować oprysków ochronnych. To kolejne kłamstwo. Usiłują zwiększać wydajność, co jest ich największym argumentem propagandowym. Krową wprowadzają zmodyfikowany hormon wzrostu, który zwiększa ich produkcję mleka. A świnie dorastają do 120 kg w ciągu 5 miesięcy. Badania wykazały niezbicie, iż u osób pijących mleko od krów z hormonami wzrostu Zwiększa się zachorowalność na raka piersi, okrężnicy i prostaty. Ale jak o tym informować? A zwłaszcza przekonać setki milionów konsumentów, skoro wszystkie media są w polu magnetycznym tych ludobójców. Z nieznanych powodów wydali wojnę koncernom papierosowym. Dziś na każdej paczce papierosów widzimy ostrzeżenie o szkodliwości palenia. A palaczom nie wolno zaciągać się nawet na przystankach autobusowych. Giganty tytoniowe mogłyby rewanżować się ostrzeżeniami o szkodliwości GMO, ale tego nie czynią, bo to jedna i ta sama stajnia Augiasza. Monsanto tworzy organizmy przeznaczone jedynie na paszę lub do produkcji leków czy przemysłowych środków chemicznych. Przykładem są kozy, którym wszczepiono geny, nomen omen, pająka. Rezultat? Z kazeiny zawartej w mleku takich kus pająków produkuje się niezwykle wytrzymałe liny. Rośliny i zwierzęta modyfikowane na potrzeby przemysłu nie nadają się do konsumpcji. Nikt jednak nie jest w stanie wykluczyć ludzkich błędów, pomyłek czy świadomego nadużycia, w wyniku których trafiają one do konsumpcji. W 2003 roku ujawniono że w USA aż 400 świń, na których dokonano eksperymentów genetycznych, zamiast do utylizacji trafiło do spożycia. Można mieć z 1000% pewności, że ani gram z tego mięsa nie znalazł się na talerzach w Białym Domu, w siedzibie Goldman Sachs'a na Manhattanie itd. To pasza dla gojów, czyli dla bydła, a nie dla władców globu oraz ich ważniejszych kukiełek. W 1998 roku genetycznie zmodyfikowana kukurydza, etykietowana jako pasza dla zwierząt hodowlanych, zanieczyściła 10% zbiorów amerykańskiej kukurydzy i znalazła się w przetwórstwie spożywczym. Nie trafiła do Białego Domu, do stołówek i lodówek banksterów z Goldman Sachs czy na talerze żydowskich koszerów. Skutek? W ciągu dwóch miesięcy od ujawnienia tego przestępstwa, Amerykańskie zrzeszenia producentów żywności przetworzonej zanotowały dziesięciokrotny wzrost zgłoszeń reakcji alergicznych łączonych z żółtą kukurydzą. W setkach przypadków wymagały one leczenia szpitalnego, a w kilkudziesięciu pomocy ratującej życie. Etapem łańcucha jest zapylanie. Jeśli, w cudzysłowie zboczone nasiona lub rośliny nie zostaną bezpośrednio zmieszane ze zdrowymi, to uprawy odległe nawet wiele setek kilometrów zostaną skażone ich zmodyfikowanym pyłkiem. Znany jest przypadek farmera, u którego specjalny szwadron, w nawiasie komisja, wykrył na jego polach zasiewy nasion Monsanto, podczas gdy nie posiadał on dowodów, że takie nasiona nabył. Jeśli nie nabył, a zasiał, to ukradł. Ukarano go setkami tysięcy dolarów grzywny i farmer poszedł z torbami. Choć kryminaliści z Monsanto doskonale wiedzą, że ich pyłki zarażają, w nawiasie zapylają, zdrowe zasiewy na odległość do kilkunastu kilometrów, w zależności od siły wiatru w okresie kwitnienia. Nasiona roślin zdrowych zapylone pyłkami zdegenerowanymi przez Monsanto pozostaną już nasionami zdegenerowanymi bez wiedzy i woli farmerów. Kryminaliści z Monsanto starają się zmieniać składniki odżywcze w roślinach lub nadawać im takie cechy, których one nigdy wcześniej nie posiadały. Przykładem jest tak zwany złoty ryż. Totalna, w nawiasie raczej totalitarna, kampania reklamowa firm biotechnologicznych obiecywała, że dzięki większej zawartości witaminy A, Złoty ryż wyeliminuje jej brak u ludności krajów trzeciego świata. Obiecanki były wrażącej sprzeczności z trwającym przez dziesięciolecia procederem wojny z populacją ludów Afryki. Badania wykazały, że dwuletnie dziecko, które miałoby uzupełniać brak witaminy A przez spożywanie tego ryżu, musiałoby zjadać dziennie 3,5 kg tego ryżu, a dorosły 10 kg. Tymczasem wystarczy zjeść trzy średnie marchewki, których oczywiście w Afryce jest brak. Ale złoty ryż jest tylko marchewką, marchewka w cudzysłowie, przystawianą do ust i nosa zgłodniałych dzieci trzeciego świata. Zboczone genetycznie nasiona uodparniają zasiewy na środki ochrony roślin. Przykładem zmodyfikowana soja. Stała się odporna na randab, znany od dziesięcioleci silnie trujący herbicyd, zabijający wszystkie inne rośliny i wiele organizmów żywych. Wieloletnie stosowanie tego herbicydu powoduje niemal całkowite wytrucie większości organizmów glebowych i zatrucie wód. Część tych środków poprzez liście i korzenia trafia do opryskiwanych roślin. Wbudowany w nie gen uodparnia rośliny na trujące właściwości pestycydu, lecz nie neutralizuje jego działania. Toksyczne środki nadal tkwią w roślinach i nasionach, a potem trafiają do spożycia. Kłamliwe reklamy głoszą, że Roundup po zatknięciu z ziemią całkowicie traci swoje toksyczne właściwości. I wreszcie wspomina bezpłodność, w cudzysłowie bezpłodność, nasion paszowych Monsanto. Nie wykiełkują, co uzależni rolników od koncernów biotechnologicznych, aby każdego roku kupowali nasiona Monsanto na zasiew. Muszą kupować licencje na ich produkcję, wnosić opłaty technologiczne za wykorzystanie zboczonych nasion. Tu chodzi także o zysk, jak we wszystkim, co czynią dla naszego dobra kryminalne gangi nasienne. Co konkretnie powoduje stosowanie nasion GMO, czyli produkcja żywności zboczonej genetycznie? Wiadomo, że wirusy podlegają coraz szybszej mutacji, Dlatego szczepionki są coraz mniej skuteczne. Zanim naukowcy wytworzą silniejszą na danego wirusa, ten już zdąży zmutować w jeszcze odporniejszy i nowa szczepionka przestaje być skuteczna, zanim zostanie wprowadzona do dystrybucji. Z rakotwórczych wirusów mogą powstawać nowe groźne zarazki o konsekwencjach niemożliwych do przewidzenia. DNA organizmów często zawierają uśpione formy wirusów i bakterii. Wprowadzanie do nich zboczonych genów może uaktywnić je lub powodować rekombinację i mutację drobnoustrojów, co prowadzi do rozwoju nowych generacji chorobotwórczych, groźniejszych od wirusów SARS i H5N1. Uczciwi naukowcy nazywają ten proceder krótko – biologiczny terroryzm. Spożywanie zmodyfikowanych organizmów może przenieść ich antybiotykową odporność na ludzi i zwierzęta. Ten sam gen zachowuje się różnie w zależności od tego, w której części łańcucha DNA się znajdzie. Prowadzi to do nieprzewidywalnych zmian w zmodyfikowanych organizmach. Mogą wtedy powstać białka oraz ich kombinacje nigdy przedtem nieznane. Nieuchronnie pojawią się w żywności. W rezultacie takich manipulacji powstają białka, w tym toksyny i alergeny, pochodne wielu zagrożeń dla człowieka i środowiska. Każde białko, nawet w śladowych ilościach, może wzbudzić reakcję alergiczną, nawet o skali wstrząsu. Stosowanie roślin odpornych na szkodniki powoduje większe straty niż iluzoryczne korzyści. Kiedy w uprawach tradycyjnych niszczono szkodniki powierzchniowo działającymi opryskami, Wystarczyło roślinę umyć przed spożyciem. Tu nie ma takiej możliwości, bo roślina zmodyfikowana sama produkuje toksyny odpornościowe. Związki trujące owady dostają się do korzeni, do bulw, łodyg, liści i nasion, nawet do pyłków, które wdychamy. Badania wykazały, że pyłek roślin zmodyfikowanych wywołuje silne alergie. Substancje produkowane przez takie rośliny w celu zabijania owadów są trujące również dla ludzi i zwierząt. Spożywanie takich roślin oraz owoców jest spożywaniem tych toksyn. To wprawdzie nie uśmierca człowieka w przewidywalnym czasie, lecz powoduje powolne, systematyczne osłabienie układu odpornościowego, zwiększenie podatności na czynniki chorobotwórcze. Toksyny w GMO zabijają nie tylko szkodniki, ale również owady pożyteczne. Między innymi żyjące w ścisłej symbiozie z roślinami, zwłaszcza pyłkami, pszczoły. Masowo giną one w Europie i w Ameryce. Przypisuje się to m.in. falom telefonii komórkowej, które zakłócają tzw. radary pszczół i nie trafiają one do pasiek. Ale czy tylko te fale tak masowo niszczą pszczoły? Obumarłe szczątki roślin GMO podczas gnicia i rozkładu uwalniają swoje toksyny, a te zabijają glebowe drobnoustroje. Zatruwają się również owady wodne i żywiące się nimi płazy i gady. Ludzie coraz bardziej boją się produktów z GMO. Amerykańscy farmerzy tracą miliardy dolarów ze zmniejszonego eksportu swoich modyfikowanych plonów. Są kraje, których rządy wiedzą, czym to grozi i nie przyjmują takiej żywności. Mit większych plonów. Rośliny GMO nie osiągają większych plonów. Wprost przeciwnie. Wydajność z GMO spada o 5-10% nawet w stosunku do plonów soi niezmodyfikowanej. Rośliny GMO są mniej odporne na choroby i warunki klimatyczne. To zmusza do zwiększania dawek środków ochronnych o coraz większej sile niszczenia. Odłóżmy sprawę plonów. Sięgnijmy do skutków. Karmienie szczurów kokurydzą zmodyfikowaną genetycznie wywołało podwyższoną ilość białych krwinek w nawiasie białaczka i nasilenie zaburzeń pracy nerek, zmniejszenie ilości czerwonych krwinek i wzrostu poziomu cukru we krwi. Podawanie ciężarnym samicom soi GMO spowodowało bardzo wysoką ich śmiertelność oraz zaburzenia wzrostu potomstwa. 55,9% młodych zmarło w ciągu trzech pierwszych tygodni. Dla porównania, karmionych soją naturalną umierało tylko 9% potomstwa. A co u ludzi? Skutki rozkładają się na lata w porównaniu z długością życia szczura i człowieka. Żywność z GMO to bomba z zapłonem przedłużonym na dziesięciolecia. Soja i kukurydza dodawane są jako zagęszczacze i wypełniacze do wędlin, przetworów, majonezów, śmietany. Większość produkowanej soi na świecie jest już z GMO. Dodajmy do tego oleje sojowe, a wtedy odkryjemy, że jesteśmy w pułapce bez wyjścia. Skazani na wielkie supermarkety, bez naturalnych warzyw, pomidorów, ziemniaków kupowanych niegdyś na gminnych targowiskach. Osoby po opuszczeniu obszarów uprawy GMO przestają cierpieć na alergie, wysypki, chrypki, astmy i tym podobne. Oprócz szczurów, myszy także są wyczulonymi testarami. Żywione GMO mają poważne upośledzenie zdolności reprodukcyjnych. Szczury i myszy karmione GMO w trzecim pokoleniu tracą rozrodczość. Ludzi czeka to samo w przeliczeniu na dwa pokolenia. Szczury doświadczalne nie chcą jeść nasion z GMO. Żywione kukurydzą GMO i normalną bezbłędnie wybierają ziarna normalne. Aby kontynuować doświadczenia ze zmodyfikowaną kukurydzą, naukowcy musieli rozetrzeć ją z kukurydzą zdrową. W roślinach GMO stwierdzono mniejszą ilość substancji hamujących rozwój chorób nowotworowych. Rolnicy dobrze wiedzą, że krowy nie chcą jeść kukurydzy GMO. Mając do wyboru pędy normalnej i zatrutej, zawsze zjadają łodygi normalne. Zdarza się, że krowy przechodzą przez pole z kukurydzą GMO na pole zdrowej uprawy. Potrafią sforsować ogrodzenia do pola z normalną kukurydzą. 80 macior karmionych paszą z GMO miało problemy z płodnością. Terror GMO jest wszechogarniający. Bywa, że firmy bioprzestępcze, w nawiasie biotechnologiczne, bezprawnie patentują także rośliny tradycyjne. Od tysięcy lat uprawiane w takich krajach jak Gruzja, Irak, Indie, do rzeczy Amazonki. Dawniej uprawiano w Indiach tysiące odmian ryżu o szczególnych właściwościach smakowych i zdrowotnych, bezbłędnie rozróżnianych przez ludność po wyglądzie i smaku. Teraz Gruzja znajduje się w szponach żydo amerykańskich, a ich kukułką jest tam ich agent zakaszwili, niegdyś przyjaciel Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Wyobraźmy sobie, że większość tych odmian jest tam opatentowana przez pirackie firmy biotechnologiczne, biotechnologiczne w cudzysłowie, międzynarodowe koncerny, których właściwą nazwą powinno być międzynarodowe gangi terroryzujące uprawy i produkcję żywności. W Polsce przykładem jest słynny oscypek – ser z mleka owczego. Teraz każdy producent oscypków oraz sprzedawca musi uzyskać pozwolenie licencję. Znany był przypadek w środowisku górali zakopiańskich, kiedy to szwadron poszukiwaczy oscypkowych przestępców najechał dom górala. Znalazł 17 oscypków i wlepił góralowi dotkliwą karę. Nie pomogło tłumaczenie, że wyprodukował je do spożycia w rodzinie. Z rozpędu dodajmy inny przykład. Stary, samotny rolnik z Biłgorajskiego, chcąc otrzymać dotację do swoich paru hektarów, hodował, ma się rozumieć, krowę zakolczykowaną, dokładnie jak za czasów niemieckiej niewoli. Ale stracił już siły do utrzymywania krowy, więc odwiózł ją do rzeźni i kupił kozę. Zakolczykował ją także legalnie, ale po dwóch latach stracił siły na tyle, że i kozy nie mógł obrządzić. Sprzedał ją na jarmarku w Biłgoraju nieznanemu nabywcy. Po jakimś czasie w jego sadybie pojawiło się dwóch policjantów i zapytali, gdzie koza? Chłop stanął przed sądem i otrzymał karę dwóch tysięcy złotych. Całe szczęście, że nigdy nie słyszał popędzania Polaków do eurokierdla przez bacę tysiąclecia. Jana Pawła II, kiedy ten na przykład w sierpniu 2002 roku wołał. Cytat. Polskie społeczeństwo znajdzie właściwe sobie miejsce w strukturach wspólnoty europejskiej i nie tylko nie zatraci własnej tożsamości, ale ubogaci swą tradycją ten kontynent i cały świat. Biłgorajski rolnik nie zatracił swojej tożsamości, ale nabył, w cudzysłowie nabył, mandat, a gdyby znał połajanki polskojęzycznego bacy tysiąclecia, to mógłby na starość zatracić nawet wiarę i smażyć się w piekle. Cynizm kryminalistów z GMO i Monsanto osiąga apogeum w twierdzeniu, że ratują świat przed głodem. Tymczasem na tym świecie, w cudzysłowie, Występuje nadprodukcja żywności, czego na przykład dowodem jest dotowanie upraw rolnych w Unii Europejskiej, aby rolnicy i farmerzy nie poszli z torbami, nie mogąc sprzedać plonów po opłacalnych cenach. Podczas Światowej Konferencji na temat Żywności i Rolnictwa w Londynie w 2002 roku, przewodniczący Forum dla Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności powiedział zadziornie, cytat. Twierdzenie, że biotechnologia lub wolny rynek rozwiążą problemy głodu, jest rozmyślnym wypaczaniem prawdy. Przykładem są Indie. Mają 320 milionów obywateli, którzy stale kładą się spać głodnymi, pomimo tego, że Indie mają w rezerwie roczne zapasy po 65-70 tysięcy ton żywności. Indie żywność eksportują ponieważ biedniejszych nie stać na jej zakup. To też tysiące ton zalegają w magazynach. Rolnicy nie mogą jej sprzedać nawet po cenach równoważnych do kosztów. Banki i firmy biogangsterskie namawiają indyjskich rolników do brania kredytów pod zastaw ziemi. Gospodarstwa wielohaktarowe są w stanie obniżyć ceny żywności i jakoś przetrwać. Ale rolnicy drobni już nie. Wystarczy gorszy zbiór, lub zmiana cen skupu i tacy rolnicy już nie są w stanie spłacić pożyczek, a jego ziemia dostaje się w łapy dyktatorów cen. W ten bandycki sposób pozbawiono gospodarstw miliony drobnych farmerów w USA, Argentynie, Paragwaju, Indiach, w wielu krajach afrykańskich, pozbawiając ich szansę na godne życie. Tylko w Indiach doprowadzono w ten ludobójczy sposób 150 tysięcy rolników do samobójstw, po tysiąc samobójstw miesięcznie. Czy to nie jest ludobójstwo bez jednego wystrzału, bez szubienicy? Przyczyna głodu tkwi w dystrybucji żywności i innych dóbr. Wystarczy zadbać o odpowiedni zbyt produktów, a głodującym zapewnić pracę i zarobek. Przecież to stara prawda ekonomii, równowagi, podaży i popytu. Ale podarować nadwyżki potrzebującym to już przestępstwo. Dowód? Polski piekarz, który został finansowo zniszczony za oddawanie niesprzedanego pieczywa do gar kuchni dla bezdomnych. Od 2003 roku ponurym przykładem jest okupacja Iraku przez bandyckie kolejne Sanhedryny USA. Poza narzucającym się powodem najazdu amerykańskiego na ten kraj i jego okupacji, jakim jest iracka ropa, najeźdźcy i międzynarodowi grandziarze zwani, w cudzysłowie, społecznością międzynarodową, starają się uczynić z tego nieszczęsnego kraju raj dla wolnego handlu, gigantyczne targowisko. Składową tego planu jest dążenie do dostosowania jego produkcji żywności do modelu dogodnego dla nasion i roślin GMO. W sumie najazd w najeździe, okupacja w okupacji gangi żywnościowe z przemysłu rolnego otrzymały zgodę irackiego rządu, irackiego rządu w cudzysłowie, w ramach błyskawicznie tam wprowadzanych tzw. praw Bremera. Narzuciły one zbójeckie zmiany, o których nic nie wie szara, głucha i niewidoma społeczność międzynarodowa. To ograniczony import bez ceł inspekcji i podatków, rezygnacja z wszelkich kontroli, co Polska przerabiała w pierwszych latach transformacji. Używanie tradycyjnych nasion grozi wysokimi karami, w Iraku nawet więzieniem. Czy ktoś w Europie wie o tym z mediów? Można w Iraku używać tylko nasion opatentowanych, genetycznie zdegradowanych, będących własnością gigabandziorów korporacyjnych. Irackim rolnikom zabrania się ponownego wysiewania pozyskanych nasion w przyszłym roku. Daje to międzynarodowym grandziarzom absolutną władzę nad rolnikami w Iraku na ponad 20 lat. Rolnicy muszą tam wnosić opłatę licencyjną za do siewu. Czy ktoś słyszał o tym? Zagłuszany medialnym jazgotem o zamachach terrorystycznych na ulicach miast irackich? Podstawą tego wtórnego terroryzmu jest amerykańska ustawa o nazwie Ochrona odmian roślin. W ramach tego aktu terroryzmu nasiona GMO mają pierwszeństwo, ochronę i prawo do karnego eliminowania roślin w jej starożytnej kolebce rolnictwa. Czy ktoś w Polsce lub całej Europie słyszał o tym w Tel awizjach Irak to Persja, żyzna dolina pomiędzy Eufratem i Tygrysem, od 10 tysięcy lat idealny teren do uprawy zbóż, jakby nasze żuławy. Od co najmniej 8 tysięcy lat, kiedy to przodkowie dzisiejszych jewrejopejczyków jeszcze przeskakiwali z drzewa na drzewo, rolnicy Persji, w nawiasie dzisiejszego Iraku, już uprawiali wszystkie odmiany pszenicy i innych zbóż. Można ten terror porównać z metodycznym wyburzaniem bezcennych zabytków perskiej starożytnej kultury przez współczesnych żydohazarów. W czasie, gdy Irakijczycy zwyczajnie głodują jako jeden z potencjalnie arcybogatych krajów, gangi zbrodniczej biotechnologii i dystrybucji prowadzą na glebach podbitego kraju swoje zdegenerowane uprawy z przeznaczeniem na eksport do innych krajów. Ten terror bezprawie, narzuconego przez bezlitosnych najeźdźców, zmierza do bezpowrotnej transformacji irackiej produkcji żywności w zdegenerowaną żywność spod znaku GMO, którego główny emblemat powinien przedstawić trupią czaszkę ze skrzyżowanymi piszczelami. Tu zrobimy przerwę, bo odcinek osiągnął pół godziny prawie. Dostanie numer 17 z literką A. A każdy kolejny też mniej więcej pół godziny będę starał się wgrywać, będzie dostawał kolejną literkę. Dalsza część tego rozdziału jest zatytułowana Monsanto Company.